Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym o decyzji ministerstwa, opowie za chwilę nasza reporterka. Ta uroczystość to złamanie prawa, twierdzi Kancelaria Prezydenta. Rządzący odpowiadają, że to konieczność po południu za przysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Rada Polityki Pieniężnej podejmie dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści twierdzą, że nie ma szans na obniżkę wskaźnika. Jest długo zapowiadana decyzja w sprawie edukacji zdrowotnej. Od no, nowego roku szkolnego przedmiot ten będzie obowiązkowy, poinformowała o tym szefowa Resortu Edukacji Barbara Nowacka. Nieobowiązkowy pozostanie moduł dotyczący wiedzy seksualnej. A my już teraz łączymy się z Martyną Szymczakowską, która rozmawiała z Barbarą Nowacką. Dzień dobry. Dzień dobry. A powiedz proszę, skąd zmiana i skąd taka decyzja? Barbara Nowacka powiedziała, że edukacja zdrowotna jest przedmiotem bardzo potrzebnym młodym ludziom, że prezentuje wiedzę praktyczną o zdrowiu, o emocjach, o uzależnieniach np. od smartfonów. A ponieważ jeden z dziesięciu modułów przedmiotu, czyli właśnie edukacja seksualna budził bardzo dużo kontrowersji, zwłaszcza wśród polityków i kościoła, to o tym czy dzieci poznają tę wiedzę w szkole zdecydują ich rodzice. Szkoła nie potrzebuje awantur, nie potrzebuje polityków, którzy robią sobie politykę na więc niech rodzice w tym obszarze zdecydują. Tak będzie to wyglądało od 1 września. A przypomnę, że edukacja zdrowotna jest nauczana od 4 do 8 klasy w szkołach podstawowych, a także przez dwa lata w szkołach średnich. No, o czym mówiła Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Miesiąc temu zostali wybrani przez Sejm, ale nie doczekali się ślubowania przed prezydentem, dlatego sami organizują ceremonię. Czworo z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprosiło Karola Nawrockiego na uroczystość w Sejmie. I jest już odpowiedź Kancelarii Głowy Państwa. Karol Nawrocki nie tylko nie wybiera się na ceremonię, w opublikowanym oświadczeniu nazywają łamaniem prawa. A w Sejmie jest nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. No powiedz zatem, czego mamy się dziś spodziewać? Prezydent, co akurat nie jest zaskoczeniem, na uroczystości obecny nie będzie w opublikowaniu. W na stronie prezydenta oświadczeniu Zbigniew Bogucki napisał, że działania sędziów będą musiały zostać ocenione jako świadome i jawne naruszenie prawa. Krytycznie o wybranych sędziach na naszej antenie wypowiadał się Andrzej Śliwka z PiSu. Osoba, która nie odróżnia prezydenta Rzeczypospolitej od marszałka Sejmu no nie daje gwarancji rękojmi, że posiada tą wyróżniającą wiedzę prawniczą. Na uroczystość zapraszali sami sędziowie, były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar powiedział, że skoro Karl Nawrocki nie przyjął od nich ślubowania, trzeba było znaleźć takie rozwiązanie, które będzie zgodne z konstytucją. Nie można doprowadzić do takiej sytuacji, w której pan prezydent będzie uzurpował sobie kompetencje na podstawie jednego przepisu ustawowego. Tym bardziej, że konstytucja milczy na temat udziału prezydenta w wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowania będą poświadczone notarialnie po uroczystości cała szóstka wybrana do Trybunału Konstytucyjnego. 13 marca uda się do siedziby tej instytucji przy i Szucha w Warszawie. Dodam, że ta uroczystość o 12.30, o czym informowała Sylwia Białek, bardzo dziękujemy. Nie tylko wyższe ceny paliw i inflacja. Wojna na Bliskim Wschodzie daje się we znaki także spłacającym kredyty w złotych. I jeszcze przed izraelsko-amerykańskim atakiem ekonomiści przewidywali kolejne obniżki stóp procentowych NBP. Teraz, jak mówi Piotr Bujak z o. Banku Polskiego, to raczej niemożliwe.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 Ruszyły prace polowe, a to oznacza więcej pojazdów rolniczych na drogach. Policja apeluje do kierowców o ostrożność, bo już doszło do kilku groźnych wypadków. W województwie podlaskim, w miejscowości Poddubówek pod yy, yy, Suwałkami ciągnik rolniczy wjechał pod pociąg.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 W aktualnościach jeszcze niecodzienny widok na brzegu Zalewu Szczecińskiego. Spacerowicz natknął się tam na szczątki Delfina. Ssakiem zajęli się specjaliści z Błękitnego Patrolu WWF, a szczegóły tej sprawy zna Aneta Łuczkowska. Wiadomo, że znaleziony delfin to samiec, ważył około 60 kg. Szczątki nie były w dobrym stanie, nie wiadomo co było przyczyną śmierci ssaka, mówi Agnieszka Welkowicz z WWF Polska. Czy ta śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, czy ten ssak morski miał kontakt na przykład ze śrubą ze statku? Szczątki delfina trafią teraz do Morskiej Stacji Badawczej na Hel. Tam naukowcy zdecydują, czy jest potrzeba szczegółowych badań. To nie jest pierwszy dowód na obecność delfinów w tym rejonie. W grudniu kamery zarejestrowały parę tych ssaków, w odrze w Szczecinie. Nie wiadomo, czy znaleziony delfin to jedno z obserwowanych wtedy zwierząt. Aneta Uczkowska, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuters. Cito firmy Reuters na stawy kości cerę. Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie może padać deszcz i deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 5 stopni na wschodzie, przez 7 w centrum, po 11 na zachodzie, ale temperatura odczuwalna będzie niższa to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 26% prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Od 12 do 17 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy.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 Sprawdziłem sobie, który to był rok, kiedy Abba zaśpiewała tę piosenkę, a potem cały świat oszalał na jej punkcie. To był 12 marca 1974 roku, kiedy ten singielek pojawił się na rynku, a potem już poleciało wszystko. A potem był ciąg dalszy i niczego nie muszę tłumaczyć. Tak na marginesie ciąg dalszy po Waterloo to był Hany Też niezły przebój. O! To były czasy. Kiedyś to było, można powiedzieć. Roman Czajarek, dzień dobry Państwu. Zaczynamy cztery pory roku w Radiowej Jedynce. Dziś o tym, jak kolejny raz będziemy przestrzegać, o tym, jak trzeba być ostrożnym w sieci. Jak czasami mając naprawdę bardzo dobre intencje i uważając, że nie, nie, nie, ja to się znam, mnie to w ogóle nie dotyczy. Nie, inni to może tak, ale ja w nic nie klikam, nic nie robię. Możemy sobie narobić bigosu, nawet na przykład korzystając z bardzo popularnej darmowej nawigacji, którą każdy z nas ma w swoim smartfonie albo na ekranie swojego komputera może wywołać. No właśnie, można sobie narobić kłopotów. Będzie o bocianach z kamerami, bo widzę, że też rozsypał się worek i teraz wszyscy instalują te kamery na tych bociani grzbietach i filmują i każdy mówi, ja pierwszy, ja pierwszy, ja pierwszy. Nieśmiało, nieskromnie powiem, że u tych pierwszych to radiowa jedynka gościła jedyne takie miejsce. Było o czym pogadać, prawda? Te bociany to super rzecz. I będziemy rozmawiali o innych ważnych rzeczach i o tym, co dzieje się w kosmosie również. Bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Zapraszam, zaczynamy. pory roku. I doskonale wiem, że dla niektórych najważniejsze jest to, żeby wygrać lub zdobyć chociaż jakieś wyróżnienie w naszym konkursie. W tym tygodniu karty spełniające Państwa marzenia, czyli taka karta prezent marzeń za moment szczegóły. Najpierw pierwsza podpowiedź. Zagadki, jak zawsze, skrywają coś lub kogoś, lub coś, co zmieniło naszą historię, naszą rzeczywistość. Proszę posłuchać. Może ktoś odgadnie po pierwszej podpowiedzi. Dolina. Noga Pana, to wspaniały psi towarzysz koło nogi, chodzę grzecznie jak elegant, noga Pana, noga Pana. Kancowała igła z nitką, i pięknie, nitka i igła cała. Czy to jest fortepian Filharmonii Narodowej? Własność Filharmonii Narodowej. Tak rodzą się Pan stroiciel się pojawił z konkursu Chopinowskiego. 72-151. Do czego prowadzi ten zaskakujący, ale wbrew pozorom bardzo logiczny i sensownie ułożony zestaw w naszej pierwszej podpowiedzi? Czy jest ktokolwiek, kto odgada, co chodzi? Albo się chociaż domyśla? 72 151 2 złote plus VAT kosztuje konkursowe SMS. Karta podarunkowa, spełniająca marzenia. Oczywiście czeka. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Prezent Marzeń. Oferujący vouchery w formie przeżyć. 72 151 to jest nasz y, SMS-owy numer konkursowy. Komunikator 71 151, proszę pamiętać, żeby się nie pomylić. Kolejne podpowiedzi, oczywiście, będą. Jeszcze jedna ważna informacja, jeszcze jeden ważny temat, o którym zapomniałem Państwu powiedzieć. Uwaga, posiadacze psów i kotów, obowiązkowe czipowanie. Że psy, to ci psiarze to już wiedzą, ale że koty, a te wychodzące to niby jak go znaczyć. No to o tym sobie też dzisiaj porozmawiamy. Ostatnio kolega był zaskoczony. Mówi, skąd wszyscy nagle wiedzą, gdzie ja mieszkam? No bo się oznaczył na mapce. Jak się oznaczyłem? No na mapce. Jak się wchodzi w mapkę, to widać mieszkanie Krzysia. Jak mieszkanie Krzysia? No tak opisałem. mówię, no właśnie, każdy to widzi. O rany, źle coś ustawiłem sobie tutaj. No właśnie, jak czasami niechcący cały świat dowiaduje się o tym, gdzie mieszkamy, albo gdzie pracujemy, albo gdzie do szkoły chodzą nasze dzieci, albo do której klasy. No Pewne rzeczy, których nie chcielibyśmy, żeby oni wiedzieli. Mm, nasz reporter, Patryk Bedliński, zaczął sprawdzać i drążyć sprawę. Gdzie to trafia? Co się z tym wszystkim dzieje? Czy to da się jakoś zabezpieczyć? Czy w ogóle da się jakoś zapanować nad tym wszystkim? Teoretycznie mm, każdy z nas o tym słyszał, ale wiele osób jest zaskoczonych. Mam przed sobą mapkę z galerii moich zdjęć w telefonie, kilka zdjęć zrobionych na południu Warszawy, kilka na północy i mam też zdjęcia z Krakowa. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że te zdjęcia w ten sposób się prezentują, to znaczy, że gdzieś pozwoliłem systemowi w telefonie na dostęp do miejsca zrobienia tego zdjęcia. Tak. W przypadku zdjęć i w zasadzie każdego pliku mamy do czynienia z danymi jawnymi, tymi, które widzimy, i z metadanymi, czyli danymi, które opisują ten plik, które są niewidoczne dla gołego oka, ale które bardzo łatwo odczytać i odpowiednie programy też z tego korzystają, jeżeli im na to zezwolimy. To wyjaśnia Karol Bojkę z NASK, naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Na przykład jeżeli w tym przypadku aplikacja aparatu pozwolimy na zbieranie danych o lokalizacji, no to ona będzie je zapisywać do każdego zdjęcia i może to robić w dobrym celu, tak żeby wyświetlić właśnie taką piękną mapkę, ale jeżeli gdzieś udostępnimy dalej te zdjęcia, to ktoś inny również może te metadane odczytać. Im bardziej przybliżamy mapę palcami, tym dokładniej widzimy miejsce zrobienia zdjęcia. Dzieje się tak dlatego, że nie wyłączyliśmy dostępu tej konkretnej aplikacji do danych o naszym położeniu. Jeżeli przykładowo udostępnimy zdjęcie z naszego domu komuś nieznajomemu, jest możliwe, że ten ktoś będzie mógł sprawdzić na mapie że mieszkamy na przykład przy krakowskim przedmieściu. Rzeczywiście czasami może się tak zdarzyć. Generalnie bardzo konkretne określenie miejsca nie powinno być możliwe. Natomiast wszelkie tego typu systemy mają e, podatności, słabości. Ja bym powiedział, że technika jest trochę wtórna wobec świadomości. To, co udostępniamy w internecie, nawet jeśli wydaje nam się, że naszego grona znajomych może stać się publiczne. Ostrzega Marcin Dudek, kierownik CERT Polska, czyli zespołu działającego w strukturach NASK, który reaguje na incyterne Związane z bezpieczeństwem komputerowym. To jest właśnie w usługach lokalizacji i tam jest y, dokładne położenie, czyli udostępniamy aparatowi jakby upewnienie, do tego, żeby on odczytywał to nasze położenie. Pracuję z dźwiękiem, więc często potrzebuję przekonwertować na przykład plik Wave na plik MP3. No i pierwsza myśl wpiszę w wyszukiwarkę konwerter Wave do MP3. W przypadku tych darmowych narzędzi online bardzo często. To my jesteśmy zapłatą, to nasze pliki są ich formą wynagrodzenia za wykonaną usługę, mogą w jakiś sposób przetwarzać te dane. Jest to wspomniane zazwyczaj w regulaminie takiej strony, no ale jeśli szukamy szybkiego narzędzia, to wiele z nas na ten regulamin nie patrzy. Teraz bardzo wiele osób korzysta ze sztucznej inteligencji do obróbki zdjęć. Dokąd tak naprawdę to zdjęcie Trafia. To zależy znowu od edytora, którego używamy i oczywiście od polityki y, jakiejś prywatności i tego, co ten dany edytor robi. Oczywiście zawsze gdzieś warto jest u głowy mieć takie ryzyko, szczególnie jeśli używamy na przykład takich programów online, że jest nie wiem, strona internetowa, którą wyszukaliśmy jako pierwszą darmowy edytor zdjęć. Często te edytory są w jakiś sposób darmowe po to, żeby właśnie takie informacje zbierać. Jeśli mówimy o AI, no to znowu mamy teraz całe zagadnienie trenowania modeli o tym, jak nasze dane, które tam wrzucamy, karmimy te... Te AI jak są potem wykorzystywane. No, większość, nawet tych dużych modeli, domyślnie ma zgodę na to, że to, co wrzucamy, jest używane potem do dalszego treningu. Bardzo zaskoczyło mnie, gdy zobaczyłem na Facebooku wspomnienie mojej relacji, którą udostępniłem dobre 5 lat temu. Media społecznościowe mają taką bazę moich relacji i mimo, że relacja jest czymś, co znika po 24 godzinach, na jakimś serwerze te relacje też są przechowywane. W internecie nic nie ginie, proszę państwa. Jeżeli coś w tym internecie było, to nawet jeżeli później zdecydujemy się to usunąć, to nie wiemy jakie narzędzia po drodze to przetwarzały, do jakich baz danych to trafiło dalej jakie kręgi zatoczyło w tej cyberprzestrzeni. Podejrzewam, że pewnie nieraz mieli państwo taką sytuację, że klikacie na ekran swojego telefonu, nasz smartfon znaczy się, a tam wam wyświetla wasze wspomnienie przed pięciu lat, albo dziesięciu, albo ośmiu, że akurat rocznica. Skąd oni to wiedzą? I dlaczego oni to przechowują? Więcej za chwilę. Może mówić do mnie wierszem Może stać koło mnie Może spać koło mnie Gdy piszę ci piosenkę I powiem więcej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 i niech tak mija noc za nocą dzień za dniem i znów kolejny rok lubię być z nią pory roku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 Do zobaczenia już wkrótce. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda skrobali państwo dzisiaj rano szyby w samochodzie, o ile jesteście zmotoryzowani. Oj, skrobaliście chyba. Jak Polska długa i szeroka. Nieważne gdzie. Wszędzie było zimno. Teraz dalej minus prawie dwa w Zielonej Górze pokazują termometry. A plus pięć w Świnoujściu i tam jest teraz najcieplej. W tym momencie oczywiście o dziewiątej rano. Dziś na zachodzie Polski zachmurzenie mało. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Hmm, czy deszcz będzie padał? Może padać niestety. Może się także pojawić deszcz ze śniegiem, a w górach to nawet śnieg, ale się będzie topił szybciutko. Temperatura, no chłodno, 3 stopnie na Suwalszczyźnie maksymalnie, około 6 w centrum, 10 na zachodzie, tam najcieplej na Podhalu. Góra plus 1. Teraz przenosimy się do miejscowości Chłoby, to jest województwo zachodniopomorskie, Marta Adamczak ze Skarbnicy Wioski Rybackiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy w Chłopach. Dzisiaj przepiękna pogoda, słoneczko, rzeźki poranek, 4 stopnie, ale szykuje nam się piękny dzień. Mamy błękitne niebo, więc dużo energii do działania. Chłopy to wyjątkowe miejsce, bo to jedyna w Polsce zachowana wieś rybacka i w Chłopach powstała Skarbnica. Skarbnica to takie miejsce, gdzie można obejrzeć przepiękną wystawę etnograficzną. To bardzo ciekawa wystawa, dlatego że większość z tych artefaktów, które są prezentowane na wystawach Pochodzą od mieszkańców. Oni przekazali w darze swoje rodzinne pamiątki i to są rzeczy, których używali na co dzień mieszkańcy chłopów w dawnych czasach. W Skarbnicy w Chłopach można zaczerpnąć bardzo wielu informacji na temat i samej wsi i Morza Bałtyckiego, także miejsce warte odwiedzenia na pewno. Było głośno o tej miejscowości, ale z pewnego energetycznego atomowego powodu, ale się uspokoiło. Chłopy pomorskie Teraz jeszcze Warszawa, stacja pomiarowa plus dwa termometry, barometry tysiąc i hektopaskala. Ciśnienie się waha troszkę w górę, troszkę w dół. Cztery pory roku. Cztery roku w Radiowej jedynce i teraz będziemy kolejny raz y ostrzegać państwa przed czymś, co wiele osób mówi, nie, nie, nie, mnie to nie dotyczy, ja się na tym znam i w ogóle ja jestem obznajmiony, nie, to może inni, tak, bo trzeba pamiętać o tym, żeby nie kliknąć w coś nierozważnie, a jak się nie kliknie, to mogą być problemy, ale ja w nic nie klikam, jest w porządku. No to jest historia z życia wzięta, dotyczy pewnej znajomej osoby, która korzysta, tak jak większość z nas, z darmowej nawigacji, która jest w jej smartfonie w tym przypadku, czy nawet na ekranie jakichś tam tablecików w samochodzie nowoczesnym. No i w tej nawigacji ta osoba oznaczyła sobie dom, żeby było łatwiej. I pracę z drugiej strony, tylko chyba coś źle skonfigurowała. No i się okazało, że cała Polska i cały świat widzi, gdzie, gdzie ta osoba ma dom i mieszkanie. I potem jakieś dziwienia Skąd wy to wiecie? No przecież w Google jest. Jak to w Google jest? No tak. Nawet fajnie jest napisane. Dom Krzysia. No tak. Dom Krzysia, no właśnie Piotr Konieczny, portal niebezpiecznik.pl Dzień dobry panie Piotrze Dzień dobry Pan ma oznaczony dom Piotra, czy pan sobie nie oznaczył czegoś takiego u siebie? No nie, ja jestem zdrowo paranoiczny, więc takich rzeczy nie <grym> praktykuję <grym> O co chodzi, na czym polega ta wpadka i dlaczego ten wydawałby się drobny przykład Ale pewnie wszyscy korzystamy już teraz z darmowych nawigacji Niektórzy jeszcze ciągle są przypłatnych, ale większość woli te za darmo No bo za darmo może zaliczyć część osób taką wpadkę no to jest trochę szerszy problem, problem dotyczący oprogramowania, z jakiego korzystamy. Nie tylko map, nie tylko różnych stron internetowych. Wiele z nich a, umożliwia nam wypełnienie profilu. To jest to coś, na czym pan Mark Zuckerberg zrobił olbrzymie pieniądze. Um, on kiedy projektował Facebooka jeszcze wtedy nazwanego trochę inaczej uh -huh. i służącego do innych rzeczy do porównywania atrakcyjności koleżanek ze studiów um, zbudował taką, e, no właśnie kartę, którą ludzie mieli wypełniać e, i nawet padły chyba takie słowa zacytowane w filmie, no chyba żaden debil tego nie uzupełni no okazało się, że ludzie sami udostępniali wszystkie prywatne informacje na swój temat, bo chcieli się pokazać. Ale uwaga, akurat koleżanka e, miała tutaj pewną m, użyteczną przesłankę, no bo oznaczenie swojego domu jako miejsce startowe, miejsca pracy to jest coś, co no, jest pomocne, umówmy się, podczas nawigowania za pomocą takich aplikacji czy różnego rodzaju map. Tylko my często nie czytamy, to jest to największe kłamstwo w internecie, m, przeczytałem w całości politykę prywatności i ją akceptuję, my tego nie robimy. A tam właśnie są często zapisy, które mówią o tym, że jeśli coś oznaczymy, jeśli się na coś zgodzimy, jeśli coś przekażemy, to mogą to widzieć inni ludzie, wszyscy na świecie, albo mm. wręcz inny, innym firmom to sprzedamy, jeszcze zarobimy na twoich danych. I tu trzeba być szalenie ostrożnym. Natomiast teraz jest tak dużo różnych opcji, różnego uzupełniania w systemach, że ja się zupełnie nie dziwię ludziom, że się gubią i nie do końca rozumieją, czy też może nawet takie, są tak zwane dark patterns, czyli takie szemrane, można powiedzieć, e, nie wiem, układy, e, wizualizacji interfejsów, które mają skłaniać wręcz użytkowników do nadmiarowego dzielenia się wiedzą, do niewyłączania pewnych opcji, no zwłaszcza tych, na których zarabiają pewne firmy. No, ale to jest tak, że większość osób już doskonale wie, że tam w tym interfejsie, w internecie może się czaić niebezpieczeństwo. I zdecydowana większość z tej większości mówi, nie, mnie to nie dotyczy, bo ja jestem ostrożny, ja jestem ostrożna, w nic nie klikam, niczego głupiego nie robię, nie wypełniam, a jak coś mnie prosi o udostępnienie danych, to robi odrzuć albo, no tak, tylko wtedy nie działa część aplikacji. Ale my się nabieramy na te... w tym przypadku chodzi o nawigację, która jest darmowa. Więc każdy mówi, no nie, no wszyscy to mają, no co w tym może być złego? To nie była jakaś dziwna strona, to nie była jakaś podejrzana strona. Tam, tam oczywiście ten regulamin jest. Myśmy go już dawno temu zaakceptowali. Albo inaczej, robimy zdjęcie, wrzucamy je do tak zwanej chmury, no i koniec. I poszło w świat. Tak, no właśnie tych darmowych trzeba się obawiać najbardziej, dlatego że jeśli coś jest darmowe, to my jesteśmy produktem. Nasze dane są produktem. Na tym, jak korzystamy z danej aplikacji czy usługi, dostawca tej usługi zarabia. Nie tylko poprzez wyświetlanie nam reklam. Często to, jak my się poruszamy, uh -huh. z jaką częstotliwością, co robimy to teraz jest skarb służący do trenowania na przykład modeli sztucznej inteligencji. To dane są ropą naftową dzisiejszych czasów. No dobrze, to na co uważać? To znaczy, jakie jest takie abecadło podstawowe osoby, która... No nie da się wyłączyć. Da się, ale to jest nieracjonalne. Więc można powiedzieć, że nie da się wyłączyć naszego telefonu komórkowego, nie da się wyrzucić wszystkich funkcji z niego, nie da się korzystać z pewnych aplikacji. Ludzie chcą być też obecni w mediach społecznościowych. I jakie są żelazne zasady, czego nie wolno tam Robić? Panie redaktorze, no musielibyśmy co najmniej cztery godziny. godziny. Tak, do 12 mamy na, czas. Tak, tak, rozmawiać na ten temat, dlatego że my kiedyś na to pytanie, które pan redaktor zadał w redakcji, postaraliśmy się odpowiedzieć. Zrobiliśmy taki brainstorming, jak to się modnie mówi. Mieliśmy dużo żółtych kartek, porozchylaliśmy na ścianie, zastanawialiśmy się, które rady są ważniejsze, które są mniej ważne. No i wyszło, że ta esencja, o której każdy no. powinien wiedzieć. To są trzy godziny i taki trzygodzinny Wykład stworzyliśmy, tego nie da się streścić Ale jest jedna podstawowa reguła Którą należy się kierować no. I ta reguła, i to, to nie będzie dobra odpowiedź, na pewno nie taka, która Wszystkich ucieszy, dlatego, że nie ma Jednej złotej, czy nawet piętnastu złotych Rad, które są idealne dla każdego Otóż my wszyscy jesteśmy inni, mamy inne potrzeby Inne podejście do prywatności Niektórzy bardziej wolą ochronić Swoje pieniądze, a, a inni Bardziej cenią sobie swoją prywatność I nawet są w stanie zaakceptować straty pieniędzy no i my w bezpieczeństwie mamy coś takiego, co się strasznie nudno nazywa, a nazywa się analizą ryzyka. Ale w uproszczeniu chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na co najmniej dwa bardzo ważne w życiu pytania. Co dla ciebie jest najważniejsze i przed kim chcesz się zabezpieczyć, przed kim chcesz się ochronić. Uh -huh. I dopiero mając odpowiedzi na te dwa pytania, możemy z tego klastra różnych potencjalnych rad dobrać te, które w tym przypadku tej osoby tak odpowiadającej na te dwa pytania będą faktycznie podnosiły jej bezpieczeństwo, ale nie utrudniały życia. Bo musimy sobie zdać sprawę, że moglibyśmy teraz wymienić różne rady bezpieczeństwa, ale część osób wzdechnie. I powie tak, no dobra, ale to mnie spowolni, to spowoduje, że ja się będę irytować. Ja tego nie chcę, bo ja będę tracił połowę mojego życia na wpisywanie długich haseł, różnych haseł do każdego serwisu i ja nie będę miał czasu na życie. tu czasami nie chodzi o hasła. Ja to rozumiem, bo prosty przykład, o którym opowiadał nasz kolega parę minut temu, on jeździ dużo po Polsce, jeden z reporterów programu Pierwszego Polskiego Radia, Patryk Beliński, bo to ani mowa, i Patryk jest osobą, która jest bardzo obeznana, to jest taka Młoda dusza w naszej redakcji, obeznana z tymi nowymi technologiami i Patryk zaliczył wpadkę, to można powiedzieć, zabawną, bo robił po prostu zdjęcia, zresztą służbowo, w różnych miejscach, gdzie wyjeżdżał, bo robił audycję i nie wyłączył geolokalizacji, która się udostępniała i nawet jak on tego nie udostępniał sam od razu, to potem wrzucając te zdjęcia, nagle inni wiedzieli, o byłeś tu, byłeś tam. O ta lokalizacja się pojawiła. Przecież on tego nie zapisywał, to się działo automatycznie, wrzucając na te media społecznościowe i my myślimy na przykład, że aha, jesteśmy gdzieś tam, ale nikt o tym nie wie, żeśmy wyjechali, ale wrzucimy zdjęcie, czy zrobimy tam jakąś fotografię i poszło. Więc to, to może być coś takiego albo coś innego. Kolega ostatnio mówi, że siedział u znajomych, rozmawiali o markach samochodów, bo planują jakiś tam zakup i nagle się okazało, że jego telefon zaczął wyświetlać reklamę tych samochodów, a on niczego nie wpisywał, ale telefon słyszał tę rozmowę. I ją analizować. O nie, to to to, to, ak to akurat jest mit. Tak. E tak, to, to akurat To tu jest kłamał? To, on twierdził, że to, widział takie, coś takiego. Czyli jednak wpisywał gdzieś coś. technologia jest nieodróżnialna od magii. No nie, to, to, to działa troszeczkę inaczej. To bo niech pan Musimy sobie sprawę z tego, że media społecznościowe nas profilują. Profilują, czyli patrzą na to, co klikamy, jak długo się zatrzymujemy nad jakimś filmem, co nas interesuje. Uh -huh. I wrzucają nas takie różne koszyczki, wiadereczka. I w tych wiadereczkach oni mają już inne osoby, które to to, co my dzisiaj robimy, tę charakterystykę zachowania, jaką my e, przekazujemy, czy e, tutaj zdradzamy, e, inne osoby już zdradziły wcześniej. No i analiza Czyli tych oni domy, osób... domyślają się, że my postąpimy tak jak tamci, bo tamci podobni do nas postępowali w taki albo w taki sposób. O, I też mamy... to, to jest to. I Rozumiem. Okazuje się, że jak ktoś najpierw szuka tego, potem tego, potem interesuje go to, to z dużym prawdopodobieństwem jutro będzie szukać tego albo tamtego. No to można z wyprzedzeniem dokładnie temu podsumować pod nos. A teraz dlaczego te osoby będą miały ten efekt magii? No dlatego, że jak one są na tej ścieżce ewolucyjnej mm -hmm. pewnej charakterystyki w danym wiaderku, no to one no właśnie, e, może dzisiaj czegoś szukały, ale w kuchni z kolegą rozmawiały o już innych dalej sięgających planach. I jak zobaczą reklamę, która im odpowiada, pasuje i dotyczy dokładnie tego samego, to nie do końca jest przypadek. To bazuje na tym sprofilowaniu. No to mają taki, takie wrażenie kurczę, ktoś mnie podsłuchuje, ja dokładnie o tym mówię. I Czyli jeżeli dwie przyjaciół i rozmawiają na przykład o nowym, jakimś tam umownym urządzeniu do gotowania, super, hiper, nowoczesnym i tak dalej. Jedna mówi o tym, że już kupiła, a druga się zastanawia, czy kupić. To jeżeli my jesteśmy tą drugą, co się dopiero zastanawia i potem nagle wpadniemy w ten koszyczek, to nam się wyświetlą reklamy tych różnych urządzeń właśnie. Urządzenia, tak, I my mówimy, boże, telefon mnie podsłuchiwał, tak? Aha. Tak, ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego one wcześniej em, w ogóle wiedziały, że takie urządzenie istnieje, bo prawdopodobnie na jednym czy drugim portalu Zobaczymy. widziały jakąś reklamę, piosenkę z występ znanej być może piosenkarki e, i okazało się, że przejrzały go w całości, a potem jeszcze przesłały znajomym, bo to dla nich się wydało ciekawe. Czyli mhm. wpadły już do tego wiaderka. My nie wiemy, że w takich różnych wiadereczkach jesteśmy. E, a to jak się przed dla... tym bronić? Czy w ogóle jest sens się przed tym bronić? A jeżeli tak, to jak? No ale, ale dlaczego się bronić? Tutaj przed wejściem na antenę z panem redaktorem rozmawialiśmy sobie o mikrofonach. Ja na przykład w tą tematykę audio w trakcie pandemii pewnie, jak większość osób mocniej wniknęła, no i ja nic na ten temat nie wiedziałem. Więc ja wręcz chciałem, żeby algorytmy nauczyły się tego mojego nowego zainteresowania i podsuwałem jakieś No to ma pan kurs, dobry jakiś mikrofon, jakiś bo świetnie podók, pana słychać. Mhm. No, czyli to działa, <śmiech> Pani tam, Piotr, trzeba tak. podziękować panu Marku Zuckerberkowi za to, jak, jak stworzył machinę do inwigilacji naszych myśli po to, żeby nam serwować różne produkty i żeby różne firmy na tym zarabiały. Ale już mówiąc zupełnie poważnie, my mamy decyzję. My możemy wyłączyć profilowanie. Jesteśmy za to karani przez te darmowe platformy, bo wtedy widzimy różne reklamy, których nie możemy przewinąć i one w ogóle nie są e, rzeczami, znaczy nie prezentują rzeczy. Wyłączyć rzecz, w sposób, profilowanie, tak to się nazywa, tak? Tak, tak o tym wyłączyć, wyłączyć profilowanie, zapamiętajcie mm -hmm. państwo, tak? I, i w tym momencie widzimy y, tyle samo reklam, tylko na rzeczy produkty, usługi, które nas zupełnie nie interesują i nas to irytuje, dlatego większość osób chce jednak widzieć reklamy, ale no dopasowane do ich ust. Pani to jeszcze szybciutko chciałam o jedną rzecz dopytać, bo czas nas goni. Jest taka moda, że ludzie wrzucają na media społecznościowe takie oświadczenie, że ja tu niżej podpisane oświadczam, że nie udzielam Kodeks żadnej zgody. Tak, to, to, to prawda, czy to jest fałsz, czy to ściemaj łańcuszek taki świętego Antoniego? No jak pan redaktor myśli? No że łańcuszek, ale oni w to wierzą. No, no oczywiście, że tak. I to, i to pokazuje, A -a. dlaczego niektórzy wypełnią kartę ze wszystkimi informacjami na swój temat, jak tylko jakiś serwis o to ne, zapyta. Um, My nie byliśmy przygotowani do tego, żeby żyć w czasach internetu. Nas nikt nie nauczył. Pierwsze pokolenie w bólach, z niechęcią e, potykało się i wyciągało wnioski. E, I teraz jest takie zabawne sformułowanie, które ostatnio widziałem, że. E, to już szybciutko, bo musimy kończyć, panie Piotrze, no? no. Tak, że to nasze pokolenie um, uczyło naszych rodziców, jak korzystać z internetu i niestety musi też uczyć tych najmłodszych, bo oni ze smartfonem w ręku dorastali w zupełnie innym świecie i bez e, nawet wyobrażenia, czym jest plik. To nie większość osób tego nie wie. Portalniebezpiecznik.pl. Jakby co szukajcie państwo tam ściągi informacje o tym bryku. Po trzech godzinach czytania będziecie mniej więcej wiedzieli, od czego zacząć. Dziękuję. Dzięki.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 Nie mówisz nie Franciszek napisał. Panie redaktorze, ta dzisiejsza zagadka to chyba nierozwiązywalna. Panie Franku, będzie druga podpowiedź. Może teraz pan się zorientuje. Proszę posłuchać. Już wchodząc na ekspozycję, właściwie zamieniamy się, można powiedzieć, w takiego młodego adepta kryptologii i prowadzi nas przez historię szyfrowania. Rozwiązujemy też kolejne szyfry od starożytności aż po właściwie wiek 20. 72, 151. Więcej podpowiedzi po dziesiątej. Jedynka.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 Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Demoracki zapraszam. Uwaga na autostradowej obwodnicy Wrocławia, a zatem na A8, gdzie niedaleko węzła Wrocław lotnisko zderzyły się dwie ciężarówki. Na kilometrze 14 jestnia w kierunku Kudowy została zwężona. Ruch odbywa się tylko pasem lewym, a także pasem środkowym. Na drodze krajowej numer 25 pomiędzy Koninem a Strzelnym, to w województwie wielkopolskim, niedaleko miejscowości Lisewo, ciężarówka wjechała do rowu. Na kilometrze 219 ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Jedna osoba została ranna w wypadku auta osobowego i samochodu dostawczego na drodze krajowej nr 67 w Kujawsko-Pomorskim. Chodzi o okolice miejscowości Łochocin pomiędzy Włocławkiem a Lipnem. Na 13 kilometrze ruch jest także możliwy jednym pasem na zmianę. Zakorkowana jest nadal północna obwodnica Warszawy, a zatem ekspresowa ósemka pomiędzy mostem Grotoroweckiego a Bemowem w kierunku zachodnim, a zatem w kierunku Konotopy i Poznania. Podobnie sporo cierpliwości przyda się także na Krajowej Siódemce pomiędzy Łomiankami a Warszawą oraz na Drodze Krajowej nr 79 pomiędzy Piaseptem a Stolicą. I jeszcze raz województwo dolnośląskie, ale autostrada A4, fragment przygraniczny niedaleko z Gorzelca i Jędrzychowic jest nadal właściwie od rana zakorkowany w kierunku Drezna. 22 513 11 11 to numer do Radie Kierowców. Niezmiennie czekamy na wieści z tras.